Mediewanna Dobry wieczór, w Mediewannie witają Państwa Łukasz Modelski i Andrzej Kozicki. Przenieśmy się do miasta, w którym każdej zimy pada śnieg, choć jest położony na pustyni. Pustynia ta nie jest płaska, a miasto położone jest na wysokości tatrzańskich kalatówek. Do jednego morza jest stamtąd 60 km, a do drugiego tylko 18. To Jerozolima. Miasto, które trzy tygodnie temu przeżywało zakończenie Ramadanu, następnie żydowską Paschę, tydzień temu katolickie Triduum, a dzisiejszej nocy prawosławny cud świętego ognia. Miasto, w którym średniowiecze nie zakończyło się aż do dziś. Zarówno w zakresie tkanki miasta, jak i mentalności. W rozwikłaniu tego fenomenu pomogą nam pani doktor Magdalena Pinker z Katedry Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim, będąca też kuratorką zbiorów sztuki orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór. Oraz pani profesor dr. Habilitowana Aleksandra Sulikowska-Bełczowska z Katedry Historii Sztuki Dawnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, będąca też kuratorką zbiorów sztuki wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór. Otóż był w Polsce historyk sztuki, który całe życie poświęcił Jerozolimie, profesor Piotr Paszkiewicz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Nalegał on, by myśleć o narastaniu tego miasta w kategorii nie konfliktu, ale wyścigu, wyścigu wzdłuż, wyścigu wszerz, wreszcie wyścigu w niebo, dzwonnicami, minaretami, wieżecami, czy słusznie. Jest to bardzo ciekawa koncepcja. Aleksandra i, sulikowska -Bałczowska. I Z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, profesor Paszkiewicz sam był w Jerozolimie, tam właśnie prowadził te, te badania, o których tutaj mowa, których efektem są publikacje na pewno bardzo ważne dla historii sztuki, bardzo interesujące. i Myślę, że on sam doświadczył tego, co doświadcza każda osoba będąca w Jerozolimie, takiego bycia w przestrzeni, która jest jak gdyby piętrowa, bo to miasto ma swoje warstwy, od najgłębszych warstw, takich powiedzmy archeologicznych, potem poprzez różne miejsca pamięci, świątynie, aż do momentu, gdzie jest na bazar, który jest nakryty dachem, a na tym dachu jest właśnie kolejna warstwa i stamtąd można zobaczyć niebo. Prawdę powiedziawszy, ja sama nie znam innego miasta, które by było skonstruowane aż tak, w ten właśnie warstwowy sposób, chociaż ja nie miałam nigdy okazji, szczęścia, żeby osobiście na ten temat rozmawiać z profesorem Paszkiewiczem, który, który niestety od dawna nie żyje. Ale mam podejrzenie, że on doświadczywszy tego fizycznego wyglądu Jerozolimy, tej przestrzeni mógł wysnuć taki wniosek, więc ja osobiście również przychyliłabym się do takiej koncepcji opisu Jerozolimy jako takiego właśnie miejsca, na którym narastają kolejne warstwy i nawet bym powiedziała, że, że to jest jedna z przyczyn, dla których y, dla mnie osobiście Jerozolima jest jednym z y, najważniejszych miast, które odwiedziłam, w których, w których byłam. Bo to narastanie, taka warstwowość, to jest coś, co, co mnie osobiście najbardziej fascynuje w miejscach, gdzie ludzie żyją od bardzo, bardzo dawna, gdzie, gdzie mamy do czynienia z różnymi, łagodnie mówiąc, spotkaniami, a czasami zderzeniami kultur i yy, Jerozolima takim właśnie miastem jest. Ale zanim Andrzej przytaknie, a pani doktor Magdalena Pinker poda jakiś kontrprzykład, no, no to chcę powiedzieć, że Andrzej mówił tutaj o wyścigu, wyścig polega na rywalizacji, a pani profesor, czyli ty Olu, mówiłaś o... O warstwach. No i teraz warstwy kładące się warstwami na warstwach poprzednich są cechą wielu miast. Konstantynopola, Rzymu. No to szczególność Jerozolimy, którą, na którą Andrzej chciał zwrócić uwagę, polega, jak rozumiem, na czym innym, na czym. To nawet nie ja, tylko właśnie profesor Paszkiewicz na tym, że jedni chcą przelicytować drugich. Ale skoro tak, to jednak powiedzmy filozofia, Tarciu, no bo to jeśli Jerozolima jest miejscem starcia, to, to proszę powiedzieć kogo z kim i czego z czym. No, każdego z, z każdym w tym momencie chyba. Szczególnie, że no, chcąc, nie chcąc, mówiąc o, o sztuce, o, o, o jakiejś archeologii historii, no też niestety wchodzimy w kwestie polityczne, więc tak, to, że to jest, to jest no, miejsce konfliktu. No to jest to jest pewien fakt, no chyba niezaprzeczalny i, i ten wyścig, no, nie jest pokojowy, no, nie da się tego też ukryć, wyścig religijny, no ale właśnie także, także polityczny. Z jednej strony możemy patrzeć na to, no czysto historycznie mamy tę najstarszą z trzech wielkich monoteistycznych religii judaizm, potem mamy chrześcijaństwo, potem mamy islam, tu jest jakaś logika wynikająca z, no z kolejności, więc no nie wiem, najświętsze to najbardziej też problematyczne miejsce, czyli no właśnie nie wiem teraz jakiego słowa użyć, wzgórze świątynne, al-Haram al al-Masjid al-Aqsa, no, różne nazwy tutaj możemy użyć w zależności od tego, z którego punktu widzenia na to patrzymy, gdzie te warstwy z jednej strony są no, widoczne na pierwszy rzut oka, no bo na górze w tym momencie jest meczet. Ta złota kopuła, kopuła na skalę, symbol Jerozolimy, no ale także no symbol tego, że to muzułmanom się udało akurat pod koniec VII wieku przypieczętować ten ten wyścig, kładąc na, na szczycie tej góry właśnie, właśnie meczet, co dla wielu, no szczególnie Żydów, bo chrześcijanie chyba mają mniej, bym powiedziała, emocjonalne podejście akurat do tego miejsca, no ale dla Żydów, no to jest miejsce, gdzie była świątynia, gdzie pozostałość tego świąty, tej świątyni cały czas istnieje, jest tym najważniejszym miejscem, mur zachodni, zwany powszechnie, znany powszechnie jako Ściana Płaczu, no to jest miejsce napięcia, więc Ola wspominała o tym, jak, jak to jest niezwykłe miejsce Jerozolima, ale no moje wspomnienia z Jerozolimy są także wspomnieniami tak właśnie tego bycia w niezwykłym napięciu, tego, że to mie miejsce, które jest tak święte dla tak wielu osób, jednocześnie tam nie ma tego poczucia spokoju, przynajmniej ja tego tak nie, nie odczuwałam i... Dlatego no, mam zawsze takie trochę mieszane uczucia w stosunku do Jerozolimy, którą się zachwycam oczywiście, szczególnie, że zajmuję się architekturą muzułmańską. I ten właśnie, ta, ta złota kopuła, to jest, to jest moje największe marzenie, żeby tam wejść do środka, co teoretycznie byłoby możliwe, ale no właśnie ze względów często wręcz politycznych nie jest. I to jakby moje, moje podejście, które jest no taką. Podejściem, no powiedzmy, badaczki czy no jakiejś turystki w cudzysłowie, no dosyć chyba specyficznej turystki. To jest tak nikt w porównaniu do wielu wierzących muzułmanów i muzułmanek, którzy też nie mogą tam ze względów politycznych się dostać, więc no właśnie, więc to jest wyścig, no mimo wszystko, no nie, niepokoju. Ale prawdę powiedziawszy, nie wiem dlaczego mielibyśmy przyjąć, że miejsce święte to miejsce spokojne. Przez stulecia i myślę, że przykładów znaleźlibyśmy mnóstwo, to właśnie te święte miejsca prowokowały z jednej strony spotkania, z drugiej strony zderzenia kultur, religii, które także są zderzeniami politycznymi. Także to, o czym Magda powiedziałaś, poczucie bycia w miejscu świętym, ale zarazem oczywiste poczucie jakby niepewności, niepokoju związane chociażby z obecnością uzbrojonych sił militarnych, to właśnie moim zdaniem wpisuje się w... W całą tę, nazwijmy to, aurę miejsca świętego w przypadku Jerozolimy ale też, jeśli mogę trzy grosze, ponieważ wymieniając przeróżnych uczestników tych, tego wyścigu, pominęliśmy Rzymian zupełnie, którzy mhm. owszem ścigali się i to całkiem udatnie jakby tak. w, tym, w tym miejscu, no to też trzeba powiedzieć, że, że udział Rzymian w tym wyścigu uczy nas także tego, że miejsca święte stoją w miejscach szczególnych topograficznie też, że, mhm. że te miejsca narzucają Potrzebę zaznaczenia swojej obecności, tak bym na to po Rzymianach zwłaszcza patrzył. A ja tam. bym jeszcze Aha. dodała, że jeśli mówimy o wyścigach, to koniecznie musimy zauważyć w przypadku Jerozolimy to, że chrześcijaństwo tam jest bardzo różnorodne. To nie jest tak, że mamy jedno chrześcijaństwo. Wszystkie wyznania chrześcijańskie są tam właściwie od początku wiadomo, że od początku, ale potem z różnym nasileniem obecne i one ze sobą rywalizują, często nawzajem się zwalczając. Ostatecznie mówimy dzisiaj o czymś takim jak status quo w odniesieniu do Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, ale de facto, jak wiemy, również i dzisiaj dochodzi do różnego rodzaju konfliktów i sporów, które są nie tylko międzyreligijne, ale także są sporami między wyznaniowymi, pomiędzy różnymi konfesjami chrześcijańskimi. To nie jest tak, że to miejsce topograficznie się narzuca. Jest dokładnie na odwrót. Jerozolima jest z dala od szlaków handlowych i zawsze była, i to nawet w Biblii jest opisane, że to jest, trzeba zboczyć o dwie mile. Nie ma tam też nic innego. Jest jedno źródło, które jest w stanie zaspokoić potrzeby mniej więcej dwóch tysiąca osób, i koniec. Pustynia nie jest to ani najwyższe wzgórze w okolicy. Absolutnie nie wiadomo, dlaczego to zostało no tak, miejsce ale, wybrane. Ale jesteśmy już jakby w obrębie tego miasta i, i mówimy o, o miejscach w obrębie miasta, no bo na nich się toczy ten, ten wyścig o, o dominację symboliczną. Nie, z niektórych miejsc rzeczywiście nawet wciąż nie znamy. Wiemy z ksiąg machabejskich, że był gimnazjon, czyli było jakieś miejsce, dotąd przez archeologów nieodkryte, gdzie jakieś golasy męskie biegały w wyścigach. Proponuję w takim razie, zanim obsuniemy się w kwestie wyścigów i golasów, żebyśmy się trochę uporządkowali i skoro zaczęliśmy od, od wzgórza świątynnego, żebyśmy przy nim zostali. Dlatego, że wydaje się, że dla porządku należy powiedzieć, że świątynia jerozolimska zburzona, ale przecież nie przez muzułmanów. Oczywiste jest, że politycznie trudna sytuacja Palestyny, mam tutaj na myśli teraz to nazewnictwo, które w Cesarstwie Rzymskim występowało, mówię, mówię o prowincji Cesarstwa Rzymskiego, w związku z tym, że Żydzi byli niepokorni, nie byli dobrymi poddanymi Rzymian z całą pewnością. Bardzo mocno różnili się kulturowo od Rzymian. Dla mnie bardzo ciekawy jest ten wątek różnicy nie tylko kulturowej, ale także religijnej, która prowokuje bardzo duży konflikt związany z tym, że w Cesarstwie Rzymskim właściwie panowała daleko idąca tolerancja wobec różnego rodzaju religii pod warunkiem, że one nie podważały, nie negowały religii państwowej czy religii państwowych. Jeżeli Żydzi byli monoteistami, jeżeli dla nich istniał jeden Bóg i to był on transcendentny, niepoznawalny. Był to zupełnie inny system religijny niż ten oficjalny rzymski. No to było oczywiste, że dla Rzymian Żydzi byli po prostu nieakceptowalni. Jeśli do tego dodamy ten, właśnie jakiś taki brak pokory, ciągłe bunty, ciągłe spory także wewnętrzne w ramach wspólnoty żydowskiej, w ramach samego judaizmu. W tym właśnie czasie, no to nic dziwnego, że był to gotowy przepis na konflikt i, i on de facto powodował powstania żydowskie i w wyniku jednego z nich w 70 roku naszej ery ta świątynia została zburzona. Przy czym losy muru zachodniego też nie są oczywiste, bo z perspektywy dzisiejszego turysty to jest to powiedzmy ta podstawa, ściana świątyni jerozolimskiej, ale przecież wiemy, że ona była przez stulecia właściwie zupełnie zasłonięta, że trwał spór wokół tego jak tam podchodzić, kto tam może podchodzić i w ogóle jak do tego miejsca podejść, bo, bo nie było ono, tak wyeksponowane, jak, jak to jest dzisiaj. No i to właśnie miejsce, z jednej strony właśnie tak bardzo święte dla Żydów, ono z perspektywy muzułmanów miało zupełnie inne znaczenie. To jest też dobry mhm. przykład tego, że archeologia jest nauką bardzo polityczną, w Izraelu, i w, a w Jerozolimie to już na pewno, chociaż na pewno znajdziemy wiele miejsc, gdzie tak właśnie jest. I to, jak znajdowane są te poszczególne warstwy, jak one są interpretowane, jakie przypisuje się im znaczenie, to jest w ogóle osobna zupełnie historia. Mam wrażenie, że może my nie jesteśmy tutaj najlepszymi specjalistkami od tego, żeby właśnie rozprawiać o tych kwestiach dotyczących właśnie interpretacji archeologicznych i co naprawdę tam się znajduje. Ponieważ y, gdzieś to też do nas dociera za pośrednictwem. Mnie szczerze mówiąc bardziej niż to, co tam jest, rzeczywiście interesują właśnie te interpretacje, jakby spory nad, nad tym, co chociażby na poszczególnych warstwach Wzgórza Świątynnego gdzieś pod spodem się znajduje, bo to jest właśnie to zbudowanie na bazie dialogu, albo raczej konfliktu religijnego pewnej y, wartości, która, która jest w przypadku Wzgórza Świątynnego mm. ważna. Ale tak właśnie wspominam, że chociażby interpretację tej skały, która znajduje się pod kopułą, no to jest niesłychana w ogóle zupełnie historia, bo właściwie każde wyznanie czy każda religia będą to interpretowały trochę inaczej. To jest z jednej strony to miejsce, gdzie Abraham miał przystąpić do odebrania życia swojemu synowi, Izaakowi, ale Bóg go przed tym powstrzymał. No, ale z punktu widzenia muzułmanów to jest y, inna historia. Chodzi tam cały na biało 638 rok, mniej więcej właśnie, bo problem główny polega na tym, jeżeli chodzi o y, muzułmańskie znaczenie tego miejsca, główny problem polega na tym. Że nie mamy absolutnie pewnych źródeł, no w ogóle nie mamy ża absolutnie żadnych pewnych źródeł na żaden temat, to jest oczywista sprawa, ale jak to było postrzegane na samym początku. Te źródła, które mamy, czyli źródła historiograficzne arabskie, one są późniejsze, które opisują to, co się działo w sumie dwa wieki wcześniej, czyli właśnie na początku VII wieku podboje i tak dalej. Z tego się tworzy jakaś wizja tego, jak to wyglądało, która potem narasta właśnie. Tu a propos tego narastania, to ładnie bardzo widać. I tworzył się te, te, te, te historia o świętości Jerozolimy, która akurat z punktu widzenia islamu nie jest taka oczywista, bo dlaczego to jest święte miejsce dla Żydów, to jest jasna sprawa. Dlaczego dla chrześcijan? Tym bardziej, no tutaj Jezus i tak dalej, cała historia się tam dzieje. Więc wiemy, dlaczego to jest takie wyjątkowe miejsce, nie dlatego, że właśnie jest na jakichś szlakach albo świetnie położone, tylko dlatego, że tam się wydarzały jakieś wyjątkowe rzeczy. No ale właśnie z punktu widzenia islamu to się nie wydarzało, <śmiech> ponieważ najważniejsze miejsca to jest Mekka Medyna, to jest w ogóle chyba tysiąc kilometrów na południe. Więc ta świętość muzułmańskiej Jerozolimy to jest coś, co jakby narasta, się rodzi, się kształtuje przez wieki i teraz dochodzimy do dnia dzisiejszego, kiedy jest powszechnie akceptowana teza, że Jerozolima jest świętym miastem islamu. I tak jest obecnie, ale gdy wchodzimy w głąb i próbujemy się przebić przez te wszystkie narastające warstwy, no to to tak naprawdę zostajemy trochę z niczym, ponieważ właśnie ten meczet, który tutaj cały czas się nam pojawia w historii, czyli kopuła na skalę, ta złota kopuła, no, taki obraz, który no, każdy gdzieś tam widział, no, albo na żywo, albo na zdjęciach, albo w filmie i tak dalej, bo to jest coś, co symbolizuje Jerozolimę. Dlaczego on powstał? Jaki był powód zbudowania tej, tego meczetu? Są teorie na ten temat rozliczne. Są kolejne książki, artykuły, które są pisane cały czas, ponieważ to jest tak fascynująca budowla. Jednocześnie jedna z najwcześniejszych muzułmańskich. Według wielu historyków sztuki islamu, kopuła na skalę jest najwcześniejszym niezmienionym meczetem, budowlą tak naprawdę muzułmańską, mimo że wiemy, że były wcześniejsze, ale były na tyle zmieniane, że tak naprawdę to, co mamy dzisiaj, to nie jest w żadnym stopniu to, co mieliśmy na samym początku. No więc ta kopuła na skalę, tam mamy w ogóle datę powstania, co się rzadko zdarza. 72 rok Hijry, czyli 691-692, koniec VII wieku. No i właśnie, no i mamy wyjątkowy budynek, który nie pasuje do żadnych innych meczetów. To nie wygląda jak meczet. To wygląda właśnie tutaj, Ola mogłaby się znacznie więcej wypowiedzieć jak to wygląda, bo to tu jest forma, ja forma chrześcijańska tak naprawdę budowli. Mamy w środku tę skałę, skałę, która jest w ogóle w nazwie Kopuła na Skale. Tam rzeczywiście jest skała. Co to za skała? Skąd? Co tam się wydarzyło? No i tu wchodzimy oczywiście w kwestie religijne, czyli jedno zdanie w Koranie, które mówi o tym, że prorok odbył tak zwaną nocną podróż z meczetu świętego, to wiemy gdzie to jest, w Mekce do meczetu dalekiego, Al-Masjid al, al -Aqsa. Gdzie to jest? No Koran nie, nie doprocesowuje. No więc znowu, w którym momencie uznano, że to akurat jest Jerozolima? Nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi. Obecnie to jest absolutnie dla wszystkich oczywiste, że to było w Jerozolimie. Ale znowu, jak wchodzimy w głąb i się przebijamy przez te kolejne narastające warstwy, no to pewności nie ma. Więc tu za każdym razem, próbując dojść do no właśnie, do tego do tej pierwotnej warstwy, tak naprawdę no nie mamy jak uzyskać jakby sukcesu w tej kwestii. Czyli cały czas cały czas nie ma żadnej, żadnej pewności. I ta, ta skała, która obecnie jest właśnie w, w, z punktu widzenia jakby islamu, e, łączona nie z Abrahamem, bo Abraham, czy Ibrahim w muzułmański. Jego historia, która jest bardzo zbliżona do tej historii, którą znamy z Biblii, tylko tam jest inny syn, Ismail, nie Izaak, jest ważny z punktu widzenia islamu. I ta historia jest związana zasadniczo z Mekką, a nie z Jerozolimą. Więc znowu, potem oczywiście się pojawiają historie Ibrahima w Jerozolimie, ale to moim zdaniem zdecydowanie pod wpływem narracji i tej tradycji judaistyczno-chrześcijańskiej, bo jak mówię, Islam akurat Ibrahima, jego syna i tam składanie ofiary i tak dalej łączy z Mekką, a nie z Jerozolimą, więc no znowu, no po prostu za każdym razem tu nie ma nie ma jakiejś pewności i właśnie to, co Ola wspominała a propos tego i co Pan wspominał na temat tego wyścigu. Ja właśnie się zastanawiam, zaczęłam się zastanawiać nad tym, że ten wyścig, który teraz obserwujemy, to nie jest w górę, to jest wyścig w dół. Właśnie kopanie, głębiej, kto tu był pierwszy, kto tu ma prawo. I to jest bardzo polityczny wyścig. ta Archeologia nie jest polityczną nauką, gdzie po prostu chcemy dojść do prawdy. Nie, tu, tu nie ma jakby jednej prawdy. Tu, wszystko jest interpretacją. Łacinnik by się ucieszył, że ten meczet wygląda trochę inaczej, tak jak wspomniałaś. To, to jak on wygląda? Ulu. Przede wszystkim Bizantyjczyk by się ucieszył, bo, bo ta forma jest właściwie czysto bizantyjska. I w ogóle nas to nie powinno dziwić, dlatego że ten VII wiek, kiedy kopuła na skalę powstaje, to jest... Okres y, takiego bardzo żywego kształtowania się, formowania się architektury chrześcijańskiej na wschodzie, mam tu na myśli te wschodnie części basenu Morza Śródziemnego, wokół y, dwóch właściwie modeli. Z jednej strony jest y, forma bazyliki wczesnokrześcijańskiej, która... No, wiadomo jak wygląda, są budowle trój albo pięcionawowe, także zresztą taki, taki format budowli został wykorzystany przy budowie Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w samej Jerozolimie. Ale druga forma, bardzo często obecna w tej architekturze, to jest forma centralna i bardzo wiele budowli w V, VI, VII, VII właśnie wieku powstaje wokół jakichś specjalnych miejsc, Spotykamy je w Syrii, spotykamy je właśnie również w samej Palestynie. One mają formę centralną albo formę krzyża greckiego, albo właśnie takiego się na planie ośmioboku są zbudowane i w ich najświętszym miejscem, ich centrum, takim sercem jak gdyby jest właśnie coś wyjątkowego, coś świętego. W V wieku na przykład powstaje... W Syrii, właśnie Kalat Siman, czyli taka budowla memorialna poświęcona y, Szymonowi Stylicie, czy inaczej jak się go po polsku nazywa Szymonowi, Szymonowi Słupnikowi, która została tak zbudowana, że w samym jej centrum znajduje się słup, na którym znajdował się, chociaż dalej się tam znajduje, y, na którym y, Szymon spędził wiele lat swojego życia. I tutaj mamy właściwie do czynienia z podobnym zabiegiem. Powstaje budowla centralna. Dlatego, że żeby jakby uchronić, zaakcentować obecność tego kulturowego, religijnego skarbu, którym jest ta skała znajdująca się wewnątrz. Właśnie bez względu na to, jak ona jest nazwana, jak ona jest zinterpretowana, kto tam co zrobił na tej skale, to ona jest samą świętością. Jeszcze tutaj bym dodała, co, co zawsze mnie bardzo cieszy, a zarazem uważam, że to jest fascynujące, że myśmy w zeszłym roku w Muzeum Narodowym mieli wystawę o Jerozolimie właśnie, która się nazywała Drogi do Jerozolimy. Na tej wystawie można było zobaczyć taki fantastyczny zupełnie obiekt, który się nazywa Proskenitarion, który znalazł się w kolekcji muzeum ze zbiorów Ignacego Jana Paderewskiego, będący taką swoistą pamiątką z Jerozolimy, wielowyobrażeniową kompozycją, pokazującą właściwie całą chrześcijańską historię. Można ten obiekt sobie zobaczyć, jeśli się wejdzie na stronę cyfrowego Muzeum Narodowego. Jak się tam wpisze proskenytarion, to ten Proskentarium na pewno się pojawi, bo to jedyny taki obiekt, który mamy i w Warszawie, w naszym muzeum i w ogóle w Polsce. I zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że tam jest wyobrażona Jerozolima właśnie z Bazyliką Zmartwychwstania w centrum i dookoła pokazane są główne kościoły Jerozolimy. One nie są nazwane z imienia, nie wiadomo dokładnie, który jest który, natomiast jest tam również taki dziwny kompleks, który jest otoczony niewysokim murem, który składa się z dwóch budowli. Jedna jest centralna, druga właśnie ma tę formę przypominającą bardziej bazylikę i ta formacja jakby dwóch budowli jest bezpośrednio wyobrażona przy scenie pokazującej Abrahama składającego swego syna w ofierze. I ewidentnie mamy tutaj do czynienia na tym absolutnie chrześcijańskim obiekcie, pokazującym pewną chrześcijańską wizję historii, religii, wszystkiego. Mamy do czynienia z zaprezentowaniem budowli w tym czasie, przecież tak jak i wcześniej, i jak dzisiaj, znajdujących się pod jurysdykcją muzułmanów, przy czym właśnie z tą inną interpretacją, bo bardzo wyraźnie tam zachodzi właśnie relacja. Z jednej strony jest pokazana kaplica Golgoty w Bazylice Zmartwychwstania, zaraz obok jest pokazany ten Abraham, który dokonuje, czy zabiera się za akt zamordowania swojego syna. I obok pokazane są te dwie budowle. Więc z różnych perspektyw też może się okazać, że bliskość pomiędzy y, różnymi miejscami jest znacznie bardziej na płaszczyźnie religijnej w Jerozolimie wyczuwalna, niż to nawet może wynikać powiedzmy z geografii, bo jak wiemy pomiędzy kopułą na skalę, czy pomiędzy wzgórzem świątynnym, a bazyliką, martwych pańskiego, jak mówią prawosławni, albo grobu pańskiego, jak mówią rzymscy katolicy, jest pewien dystans, ale tylko ten geograficzny. No właśnie, jest inskrypcja na kopule, na skalę i ona jest mocno polemiczna. W polskim tłumaczeniu tak bym ją oddał. Jeden Allah nie gromada, nikt z nim nie jest współistotny, nie zna ducha, nie zna syna, sam od siebie się poczyna. No to z kim to jest polemika? No nie znam tego tłumaczenia, ale to jest sura 112 Al-Ikhlas z Koranu. No nie, nie będę teraz cytować z pamięci tego tłumaczenia profesora Bielawskiego, który przetłumaczył Koran na język polski. Bóg jeden, no ale tak będę, symuluję tutaj, że pamiętam, bo po arabsku mogę powiedzieć, ale po polsku będę wymyślać troszeczkę. Powiedz po arabsku. Bóg jeden, Bóg wiekuisty, nie zrodził i nie został zrodzony. Nikt jemu nie jest równy. Allahu ahad, Allahu sama yalid, walam yulad, yakun lahu kufu an ahad. To jest sura 112 na samym końcu, więc ona jest króciutka, bo Koran jest ułożony tak trochę od najdłuższego do najkrótszego, z wyjątkiem pierwszej sury. I to jest bardzo często wykorzystywana sura w różnych kontekstach, także takich estetycznych bym powiedziała, na przykład na monetach ona się często pojawia. I to jest sura, która mówi o jedyności Boga. No i oczywiście to jest wchodzą tutaj w dyskusje z chrześcijanami, gdzie no absolutnie z, z punktu widzenia muzułmańskiego niedopuszczalną koncepcją jest Trójca Święta to Ten Bóg muzułmański jest absolutnie jedyny, ten tauchid, czyli to, to jedynobóstwo jest podstawą islamu, więc to, że Bóg ma ojca, Bóg ma syna i ich jest więcej niż jednego, to jest coś, co jest nie, niedopuszczalne, ale szczerze mówiąc na kopule, na skalę, o ile pamięć nie myli, tam jest 270 metrów inskrypcji, więc ten, ten, ta inskrypcja jest krótkim fragmentem. Większość tych inskrypcji są oczywiście inskrypcje koraniczne. To też fascynujące jest, bo to są jedne z najwcześniejszych zapisów właśnie Koranu w języku arabskim, więc z punktu widzenia też historii języka to, są, to jest bardzo ważna budowla. Ale no właśnie w, to, to, o czym Ola wspominała, ten, ten, ta forma która jest, tej budowli, która jest tak naprawdę zrozumiała dla chrześcijan bardziej niż dla muzułmanów, bo to jest z punktu widzenia architektury muzułmańskiej unikat, nie mamy za wiele takich budowli, a jak mamy to zupełnie w innym kontekście, to są w większości mauzolea na planie centralnym. Z drugiej strony mamy właśnie te, inskrypcje często antychrześcijańskie w jakimś tam swoim wymiarze i są takie teorie, które między innymi na przykład Olega Grabara, jednego z najsłynniejszych historyków sztuki islamu, który badał kopułę na skalę przez dużą część swojego życia i on doszedł do wniosku właśnie, że ona powstała tak naprawdę skierowana przede wszystkim do chrześcijan i że to chrześcijanie mieli zrozumieć, a nie muzułmanie i ta forma, i te, te treści, inskrypcji tam jeszcze analizowało też mozaiki, które są, znowu Ola, twoje, Bizantyjskie, że tak powiem, bizantyńskie tak. mozaiki, e, w swojej formie, co też nie jest zaskakujące, to po prostu ci sami artyści i rzemieślnicy robili, co też jest naturalne, po prostu raz wypracowali w meczecie, a raz w kościele, no to Byli są ci najlepsi, sami, każdy ci sami ludzie. Tak, tylko oczywiście to, co tam pokazywano, jest zupełnie inne. No i, jakby reasumując, Oleg Grabar, ja to teraz oczywiście bardzo spłaszczam, ponieważ to jest długa książka i wiele artykułów, które na ten temat napisał. dochodzi do wniosku, że to jest właśnie taki symbol no, zawłaszczenia tego świętego mm. miejsca. No bo tu jeszcze oczywiście miejsce nie, nie, nieprzypadkowe jest i pokazanie teraz my. Zburzyliśmy świątynię jerozolimską. Udało nam się już zbudować... się meczet na skalę, ale to nie jest jedyny meczet, który tam jest. Jest tam też również meczet, który jest zwany Alaksa. Tak, na wzgórzu mamy dwa, yy, dwa meczety. Jeden to jest właśnie ta kopuła na skalę, gdzie dokładnie wiemy, kiedy powstała ten rok 72 Hidrzy. Kawałek dalej jest drugi meczet. Meczet, który jest problematyczny pod względem nazwy, ponieważ różne nazwy się pojawiają. Jest też problematyczny pod względem datowania. Nie mamy daty powstania, więc się tak mniej więcej, prawdopodobnie po kopule na skalę, też to nie jest orwiste. Ale, na przełomie ale siódmego, są uczeni, ósmego. którzy uważają, że to pierwotny bizantyjski kościół, który e został... To jest i to jest bardzo, znaczy to jest, jest prawdopodobne, bo takie przejmowanie świątyń i zamienianie na. No i teraz sobie można wpisać meczet, kościół, cokolwiek. Siedmiona bazylika. Mm, ogromna. Jakby. Tak, tylko że takie to też jest dosyć typowe akurat dla meczetów. Więc mm. tylko, że akurat te najwcześniejsze meczety, takie umajackie, czyli to jest ta pierwsza dynastia, one zazwyczaj jeszcze miały dziedziniec. Tam nie ma dziedzińca, tam jest tylko, tylko ta sala modlitw. Ja mówię teraz z punktu widzenia jakby e, architektury muzułmańskiej, nie, nie chrześcijańskiej. Więc dużo nie wiemy na temat. Tego, tej budowli. Ona jest na pewno wczesna, gdzieś przełom 7-8 VII, wieku. Jak wczesna, nie wiemy. Ale architektonicznie zgadzamy się, że to jest bazylika, czy się nie zgadzamy? Ja bym nie użyła tego słowa mm. w przypadku architektury muzułmańskiej, bo jak patrzymy na wielki meczet umajadów w Damaszku, to też ta sala modlitw jest w Mam te nawy główne, powiedzmy, no już używam tej mhm. Twojej, patrząc na Ole, nomenklatury, tylko że tam jeszcze mamy dziedziniec. No i właśnie to jest, bym powiedziała, typowy meczet, taki wczesny, typowy meczet, więc mi ale... się nie kojarzy z bazyliką, no ale nie. każdemu się kojarzy z tym, co Ale znaczy, forma, forma bazyliki jest uniwersalną formą architektury pojawiającą się z powodu Rzymian, właśnie. Rzymianie to roznieśli po w całym świecie śródziemnomorskim. To było bardzo przydatne rozwiązanie pod względem architektonicznym, ponieważ mieściło duże grupy ludzi. Rzymianie wykorzystywali tę formę początkowo dla różnych celów świeckich, natomiast zostało zaadoptowane później na potrzeby chrześcijańskie za czasów Konstantyna, jeszcze mamy tam różne przykłady, w Rzymie. Także właśnie w dwóch przypadkach w Palestynie, czyli w Jerozolimie i w Betlejem. I jeśli ta forma kościoła była stosowana, czy kościoła, właśnie już wtedy kościoła, ale budowli była stosowana później przez innych, to myślę, że nie powinno nas dziwić, bo to bardzo praktyczne rozwiązanie. Także... Mnie z kolei nie przeszkadza ten brak dziedzińca, ponieważ to jest tak naprawdę to plateau jest taką wielką cytadelą. A cytadela jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów miast Lewantyńskich. Ona jest oczywiście ogromna. To jest jedna piąta, jedna szósta całej Jerozolimy w obecnych jej murach z czasów Sulejmana Wspaniałego. Ale żeby porównać wielkość, no to na przykład Wawel względem Krakowa w obrębie plant, to jest tylko jedna dwudziesta. Także skala świątyni jest ogromna. Ja mówię o tym takim klasycznym planie meczetu, ale znowu mówiąc o przełomie VII i VIII wieku, on jeszcze nie istnieje, ten klasyczny plan. On się dopiero tworzy. Mamy bardzo mało takich klasycznych meczetów, bo tak naprawdę no nie wiem, od IX wieku to już rzeczywiście ta forma jest ukształtowana, ale wszystko, co mamy wcześniej, to jest tego za mało, żeby stwierdzić, że w tym czasie klasyczny meczet wyglądał tak i tak. No dlatego te, też to jest no, bardzo fascynujące, ponieważ no, oglądamy ten proces tworzenia się tego kanonu architektury wczesnej. I czy tam miało być jakiś dziedziniec? Też mi się wydaje, że niekoniecznie, ponieważ no po co, skoro mamy cały, cały ten szczyt wzgórza? Z kronikarskiego obowiązku powiedzmy, że w, w pewnej chwili pojawili się tam frankowie, którzy na złotej kopule meczetu na skalę ustawili krzyż, jakich pokonał Saladyn, to ten krzyż triumfalnie oczywiście zwalił i gdzieś tam kazał w Bagdadzie zakopać. I ten spór jakby trwacho Choć teraz miał zwrot nie bizantyńsko, powiedzmy arabski, tylko, tylko łacinniczo-islamski, ale Andrzej chciał nas zabrać w inną część miasta. Zanim nastawiamy minaretów, czy to wokół Sofii, czy po całej Jerozolimie, to najpierw jednak miasto zniwelowano, tak? zburzono świątynię. Rzymianie wyznaczyli dwie drogi, Cardo i Decumanus, z których Cardo do dzisiaj jest najważniejszą ulicą Starego Miasta w Jerozolimie. Jest osią bazaru. Zmienili również nazwę z Jerozolimy na Elia Kapitolina. Elia to była mamusia Hadriana, cesarza, stąd nazwa. No i właśnie w tej górnej części Jerozolimy nagle zaczęło się pojawiać coś nowego. tak? Rzymianie zbudowali świątynię Jowisza Zeusa i Wenus Afrodyty. Święty Hieronim w liście 58 pisze tak Aż do panowania Konstantyna w miejscu zmartwychwstania stała świątynia Zeusa, a na Golgocie marmurowy posąg Afrodyty. No to co to było za miejsce? To miejsce właściwie zostało znalezione przez cesarzową Helenę, absolutnie fascynującą postać, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, która była chrześcijanką i która wybrała się w wielką podróż po Ziemi Świętej, była bardzo gorliwą pątniczką, więc odwiedzała wszystkie święte miejsca. Dosyć dobrze to jest opisane w takich legendarnych relacjach, które o tym mówią. Ona właściwie odwiedziła chyba właśnie wszystkie miejsca święte w Palestynie, a że była bardzo gorliwą chrześcijanką, to gdzie się nie pojawiła, to zaraz tam budowała jakiś kościół, jakieś miejsce upamiętnienia. Właściwie większość z nich się nie zachowała do naszych czasów, więc nie możemy sobie nawet wyobrażać, jak one wyglądały, ale relacje dotyczące tej pielgrzymki Heleny mówią o tym, że najważniejsze były dla niej dwa miejsca, czyli miejsce narodzin Jezusa i miejsce zmartwychwstania, pierwsze to Betlejem, drugie to Jerozolima. Co do faktów, które próbuje rekonstruować nauka, to zwykle przyjmuje się, że miejsce upamiętnienia w Betlejem zostało rzeczywiście ufundowane przez Helenę, Natomiast jako fundatora Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie jednak wskazuje się Konstantyna Wielkiego jako, że no, opisuje się to jako cesarską fundację. Uważa się, że to cesarz musiał wziąć udział w tak istotnym procesie budowlanym jak właśnie wznoszenie Bazyliki Zmartwychwstania, chociaż tutaj na marginesie czy tam w nawiasie można dodać, że kiedy to się wszystko działo, czyli w latach XXIV wieku, no to Konstantyn, jakkolwiek już był po tak zwanym nawróceniu, któremu się przytrafiło w 312 roku, to nominalnie pozostawał poganinem i chociaż bardzo sprzyjał chrześcijaństwu i czynił mnóstwo fundacji w Rzymie, poza Rzymem, fundował nie tylko budowle chrześcijańskie, kościoły, ale także egzemplarze Biblii dla parafii które były ich pozbawione, no ale jednak był w dalszym ciągu poganinem i samo w sobie jest ciekawe, że ów wówczas jeszcze właśnie nominalnie pogański, ale jednak w sercu chrześcijanin Konstantyn miałby przyczynić się przede wszystkim do wzniesienia tego właśnie kościoła w Jerozolimie. Ale gdy popatrzymy właśnie na opowieść o cesarzowej Helenie, to ona mówi bezpośrednio o tym, że Helena, kiedy przybyła do Jerozolimy, no, rozejrzała się po tym mieście i była bardzo rozczarowana. Bardzo jej się to wszystko nie podobało, co tam zobaczyła. Ja zresztą bardzo lubię ten, ten moment w historii, dlatego, że kiedy będziemy przez wieki jakby różne relacje pielgrzymów, podróżników śledzić, to ten moment rozczarowania widokiem Jerozolimy jest bardzo częsty, więc być może pierwszą taką osobą a może po Piłacie, bo tej mu się tam też nie podobało. Pierwszą taką osobą, ale z intencją pielgrzymki przybywającą do Jerozolimy była Helena, więc ona się rozejrzała, zobaczyła, że wszędzie jest wielki śmietnik. Zaczęła się rozpytywać, dowiadywać, a gdzie tutaj niby miałoby być miejsce Golgoty i istniała najwyraźniej wówczas, czyli właśnie w latach XXIV wieku, jakaś lokalna tradycja, która wskazywała to miejsce, gdzie miał zostać ukrzyżowany, a potem nieopodal pochowany Jezus, to miejsce okazało się być właśnie już zawłaszczone religijnie przez Rzy Rzymian, miała tam się znajdować, większość relacji mówi o tym, że tam miała się znajdować świątynia wręcz Wenus. Ale Helena, dowiedziawszy się o tym, że to jest właśnie to miejsce, którego szukała, szybko doprowadziła do jej likwidacji, po czym rozpoczęło się poszukiwanie drzewa Krzyża Świętego, które pomogło de facto znaleźć właśnie Golgotę i umożliwiło odkrycie groty, w której miał być pochowany Jezus. I teraz jak popatrzymy na strukturę Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, to w mojej ocenie, pod względem architektonicznym, to jest najbardziej fascynująca budowla na świecie, dlatego że ona jest rzeczywiście zbudowana na świętych miejscach chrześcijaństwa. Tam można powiedzieć, że są ostatnie stacje drogi krzyżowej, bo mamy właśnie i kaplicę Golgoty i mamy to miejsce, gdzie ciało... Chrystusa miało być złożone na kamieniu, na kamieniu namaszczenia, mamy miejsce jego pochówku, czyli właśnie tę edykułę, która znajduje się w rotundzie zwanej Zmartwychwstania, czyli Anastasis. To są wszystko jakby pozostałości dawnej przestrzeni, w której miały się wydarzyć te historyczne dla chrześcijan wydarzenia. A to potem jeszcze na tym wszystkim, właśnie a to Helena czy też Konstantyn zbudowali dużych rozmiarów chrześcijańską bazylikę z ową rotundą Anastazji, w której znajdowało się miejsce najświętsze, czyli właśnie grób Chrystusa. I tutaj mamy znowu właśnie tę sytuację, w której do bazylika służyła potrzebom liturgicznym, Natomiast miejscem, do którego naprawdę przybywali pielgrzymi, była ta rotunda, w której znajdował się grób. I tak jest również dzisiaj. Po tych wszystkich zmianach, które tam miały miejsce, to jest bardzo skomplikowana pod względem architektury budowla. Wręcz nawet bym powiedziała, że może pełna chaosu w gruncie mhm. rzeczy. Żeby tam się rozeznać, co gdzie jest i gdzie należy pójść, to trzeba naprawdę poświęcić całkiem sporo czasu ale to rozróżnienie na część, gdzie odbywa się służba liturgiczna, która zresztą, ta część przynależy Grekom współposiadającym jak gdyby ten, ten kościół, a część z rotundą, do której wszyscy pielgrzymi tam przybywają, no to jest bardzo takie charakterystyczne. Do tego są właśnie już kaplice, w których znajdują się miejsca upamiętnienia Poszczególnych etapów tego, co miało się wydarzyć na Golgocie i około Golgoty. I piętno franków architektoniczne też. No właśnie, bo ona została. Z... No właśnie, bo została zburzona w 1009 roku przez kalifa al-Hakima. Ona nawet została wcześniej zburzona, bo gdy zbudowano ją w IV wieku, to została na początku VII wieku zburzona. Więc Byzantyjczycy odbudowali ją pod koniec VII wieku, a ona potem znowu została zburzona, więc odbudowali ją krzyżowcy. I ale zanim, ale zanim ku dobremu, ale na początku XIX wieku, po różnych przebudowach w międzyczasie, na początku XIX wieku spaliła się, więc została znowu odbudowana, poddana renowacji. Więc to, co my de facto oglądamy dzisiaj jako bazylikę, grobu pańskiego albo Bazylika Zmartwychwstania jest takim wielkim jakimś patchworkowym, chciałoby się powiedzieć, tworem, który mieści w sobie bardzo wiele różnych tradycji. Jedyne, co możemy jakby tutaj wierzyć pod względem takim archeologicznym, to to, że ona się znajduje mniej więcej w tym samym miejscu, w którym pierwotny kościół ówczesnochrześcijański, wzniesiony przez Helenę, czy tam przez Konstantynę. Zanim wpuścimy krzyżowców, zbóżmy jednak najpierw grup pański w 1009 roku i w opisie ówczesnego kronikarza Jahi z Antiochi, który był albo Maronitą, albo Jakobitą, brzmi to tak. W 355 roku Hidżry, a ściślej w poniedziałek przed pięćdziesiątnicą 966 roku od narodzenia Chrystusa, zaczął się pogrom chrześcijan. Nie tylko muzułmanie, ale i Żydzi rozbili wrota kościoła z martwych stania. We wtorek dopadli patriarchę, ukrytego w dzbanie na oliwę w piwnicy kościoła. Powlekli na dziedziniec, przywiązali do jednej z kolumn i nasączonego oliwą podpalili. Ołtarz rozbili. Zdarli okładziny ścian i wywieszone wota. Wreszcie podłożyli ogień. Stara więźba dachowa, pamiętająca Konstantyna, runęła. Modły wznoszono pod gołym niebem, gdy patriarchą został Habib z Cezarei, a później Tomasz. Zaś odbudową zajmował się Jakobita, zwieziony z Syrii, bajecznie bogaty, ale przezywany osłem. On to, co wygrabione przywrócił, wrota nowe sprawił, co rozbite odnowił, sklepił czaszą kopuły nad grobem pańskim, dwuspadowy dach nad bazyliką odtworzył. I już gdy chwała pańska zajaśniała znowu, to Kalif al-Hakim, zwany Szalonym, najpierw w 1001 roku zakazał obchodzenia Bożego Narodzenia i Wielkanocy, potem nakazał w dzień spać, a ścinać zboże i zbierać owoce z drzew tylko nocą, Znów potem, żeby zapewnić wierność żon swym mężom, nakazał ścinać im pięty, by nie uciekały. I wreszcie w 1009 roku zburzył cały kościół kopuły? Bazylikę, dziedziniec i bramę od strony bazaru. Skoro muzułmanie byli chętni do tego, żeby ją burzyć, to czy też usiłowali tam mieć jakieś swoje symboliczne interesy, czy właściwie nie? Zacznę od tego, że akurat to zburzenie bazyliki przez kalifa al-Hakima. Kalif al-Hakim jest bardzo nietypowym władcą, był bardzo nietypowym władcą. Złam? Te pięty. Znaczy, z tymi piętami to, to pierwsze słyszę, ale, ale rzeczywiście to jest no, fascynująca postać. On się często... Przy nim się pojawia ten przymiotnik szalony, bo on rzeczywiście się zachowywał w bardzo niestandardowy sposób i zakazywał różnych dziwnych rzeczy, na przykład Molochii miał za zakazać, to jest taka podstawowa egipska potrawa, po dziś dzień jakby jedzona przez wszystkich, to jest taki, no nie wiem, jakby zakazać w Polsce schabowego, no po prostu taki, taka podstawa, rzeczywiście niewątpliwie bardzo no źle traktował to tak delikatnie określam chrześcijan i Żydów, miał jakieś, du, dużo jakichś takich antykobiecych pomysłów. W kronikach arabskich, tych muzułmańskich jest napisane, że on za, na przykład zakazał robić buty dla kobiet, żeby nie mogły wychodzić z domu. Więc jego pomysły były no co najmniej dziwne. Więc to, że on akurat burzy tę bazylikę, to trudno to uznać za jakiś dowód na, bym ogólno ogólnomuzułmańskie podejście do do, do chrześcijaństwa, bo rzeczywiście no. On się zachował, zachowywał no, ekscentrycznie, tak delikatnie, bardzo to staram się określić, a przez to jest bardzo chyba kochanym kalifem przez wszystkich, Fatymicki może dodam jeszcze, to był szyicki Kail, kalif, yy, yy, yy, przez wszystkich historyków, którzy badają yy, świat islamu, bo jest bardzo ciekawy, jest mnóstwo kolejnych książki, wychodzą na jego temat, no bo trudno jakby uchwycić jego istotę, o co mu, o co mu chodziło. A jeżeli właśnie mówimy o odbudowywaniu po zdobyciu, przez Franków, przez krzyżowców Jerozolimy prowadzają tam... Praworządność. Praworządność, no właśnie. No to się zaczęło od Wielkiej Rzezi, bym powiedziała, która jest bardzo często opisywana w różnych źródłach arabskich i właśnie to był wielki szok dla mi miejscowych, gdzie jednak wyżynanie miasta to było jakaś nowy, nowy pomysł jakby wprowadzany jednak przez ludzi zachodu. Oczywiście to jest jakieś uproszczenie i i moim zdaniem, no, sądzę, że takie czarno-białe jakby zestawianie, że ci dobrzy, ci źli, tam wszyscy żyli spokojnie, a nagle przychodzą krzyżowcy i po prostu przemoc wprowadzają, to też jest duża przesada i uproszczenie, ale no to był wielki szok dla, dla wszystkich miejscowych, no właśnie, no nie tylko muzułmanów, bo przecież tam było mnóstwo chrześcijan, różnych denominacji, więc to była jakaś wielka, no, wielka zmiana, która tam zaszła wielka zmiana, która też dla samych muzułmanów, właśnie mówimy muzułmanom, muzułmanie, oni też byli wewnętrznie bardzo skłóceni. Z jednej strony mamy Turków seldżuckich, z drugiej strony Fatymidów właśnie ten kalif, który był w Kairze i tak dalej. Więc to ta cała sytuacja, ten nowy wróg sprawia, że też muzułmanie się zaczynają bardziej dogadywać ze sobą, no bo nic wiadomo, nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. I wspominałam o tym, że to to Jerozolima nie jest takim oczywistym świętym miastem islamu. No właśnie wiele teorii mówi o tym, że właśnie w czasie krucjat się staje, kiedy trzeba stworzyć jakąś teorię, która mówi, dlaczego ci ludzie mają walczyć o to miasto, które jest takim, no bądźmy szczerze, no takim niezbyt ciekawym miastem z punktu widzenia handlu, jakiejś polityki i, i, i tak dalej, więc. Więc po co o nie walczyć? No i właśnie na, w, w XII, a nawet już wcześniej w XI wieku pojawiają się tak zwane fada'il, czyli takie opisy świętości Jerozolimy. I właśnie te, te teksty, które mówią, jakie tam cudowne rzeczy się działy, jakie najważniejsze osoby związane z islamem coś tam robiły w tej, w tej Jerozolimie, to wszystko jest po to, Przynajmniej tak, tak jest to często interpretowane, żeby tacyki, przeciętny w cudzysłowie muzułmanin, chciał o to, o to miasto walczyć. Ale Bazylika Grobu Świętego nie była właściwie przeznaczona na kolejne jakieś święte, istotne miejsce islamu. Nic tam nie, nie miało powstawać, nie było tam nic zasadzone. Nie, jest mm. tylko meczet Omara obok, który dominuje oczywiście wysokością. Nad... Ale on jest znacznie późniejszy, tak, pod względem architektonicznym. Tak, ale to... jest wymyślony po to, żeby było... Żeby był wyższy, żeby był wyższy. No, ale jest jeszcze kwestia kluczy, prawda? A. To jest słynny wątek, że w Bazylice jakoś tam muszą dogadywać się ze sobą, współistnieć różne chrześcijańskie wyznania, ale kto trzyma klucze? Właśnie muzułmanie. muzułmanie. I na pewno to, to dziedzictwo władzy muzułmańskiej w tym mieście jest tutaj pod tym względem bardzo charakterystyczne. Ja bym mu też przypisała znaczenie, właśnie takie symboliczne tego, takiego status quo, podobnie jak ta słynna drabina, którą ktoś kiedyś postawił, nie wiadomo dokładnie kiedy i rzekomo stoi cały czas w tym samym miejscu yy, i oznacza, że niczego w Bazylice nie można ruszyć, prawda? Chociaż jest to raczej rodzaj legendy, takiej po, czy nie wiem, czy pobożnej. No to, ale te legendy obrastają rzeczywistość tak. tam w Jerozolimie. To prawda. Jak to jest z czynieniem Jerozolimy swojską? Czy to trwa? Trwało w XIX wieku i w pewnym sensie trwa nadal, jakkolwiek może nie powstają tak w samym tym centrum, które, które stanowi Stare Miasto. Może tam już nie ma za bardzo miejsca, żeby stawiać nowe budowle. Przykład tego, co się działo z przestrzenią przy Morzu Zachodnim od czasu, kiedy zaistniało państwo Izrael i rzeczywiście Izrael miał wpływ na tę przestrzeń, no to jest bardzo dobry przykład właśnie takiego, tak, tych przekształceń, które, które stale tam mają miejsce. W 1967 roku już była wojna sześciodniowa całe stare miasto trafiło do, pod jurysdykcję realną izraelską i co się stało wtedy z czwartką muzułmańską z terenem pod ścianą płaczu? Tam wyburzono duży obszar, bo z tego co pamiętam, to, to, to ten obszar jakby pierwotnie zachowany, to był taki właśnie wąski korytarz, do którego mogli wchodzić Żydzi, żeby tam się pomodlić, jeżeli w ogóle mogli akurat wchodzić do, do Jerozolimy natomiast no, starano się tę przestrzeń jakby uczynić bardziej dostępną, więc zburzono całkiem duże, dużą część zabudowy, w rezultacie czego powstał taki plac, który, który dzisiaj jest tą przestrzenią, gdzie, gdzie Żydzi przychodzą, żeby się modlić pod murem zachodnim, czy też pod ścianą płaczu. Musimy postawić tutaj kropkę, chociaż mam wrażenie, że dopiero się rozgrzewamy i że nie powiedzieliśmy o mnóstwie miejsc, o których powiemy następnym razem. W Mediewannie gościliśmy dzisiaj profesor Aleksandra Sulikowską-Bełczowską i doktor Magdalenę Pinker. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Georg Friedrich Händel zaadaptował Jerozolimę wyzwoloną, autorka tasso. Na operę Rinaldo. Córka dowódcy krzyżowców, Almirena, zostaje porwana do ogrodu w Jerozolimie i tam spotyka swego porywacza, króla Jerozolimy, który się w niej zakochał i próbuje ją uwieść. Ponieważ bezsilna więźniarka Almirena tęskni za ukochanym Rinaldem, na zaloty odpowiada przejmującym lamentem. Lascia Kiopanga, wykona go Cecilia Bartoli w nagraniu z 2000 roku. Orkiestrą Academy of Ancient Music dryguje Christopher Hogwood. A my się już z Państwem żegnamy do usłyszenia, mówią Łukasz Modelski i Andrzej Kozicki.